Ja Co? to naj, najciekawsze jest to, że ja właśnie to te, tego doświadczam. Siedzę sobie tutaj w domu Big Brothera i nikt się mną nie opiekuje. Paszę jakąś byle, jaką dają, a w żadnych przyjemności. Żadnych. Żadnych przyjemności. To chciałem do, zauważyć właśnie. A jakie przyjemności ma kura? Co ona ma z tego wszystkiego? No to, że na przykład gdyby była zamknięta w tym kurniku, miałaby paszę suchą tylko i wodę, to jest, to jest podłe życie, prawda? A tak wychodzi sobie na dwór, skubnie trawkę, to jest taki papierosek taki. Skubnie trawkę, pogrzebie, powyciąga trochę kamyczków, coś tam, coś tam sobie poszuka. To jest bajer, właśnie. To jest to, to są te używki kurze, a także, no. Ona ma lepiej, w sumie.